Excuse me while I light my spiff Oh, yeah, I got to take a lift. From reality I just can't drift That's why I'm staying with it Split My life doesn't matter My life doesn't Bywa ]owa, różnie, ]owa, wiesz Wiesz, bywa różnie, wiesz Raz jest lekko, a raz ciężko, fest jest no ja mówię, że los to rejs Jasno, ciemno, tu masz codzienność Jesteś w życiu, wiesz, bywa różnie, wiesz Raz jest lekko, a raz ciężko, fest jest no ja Wiesz, los to rejs Jasno, ciemno, tu masz codzienność Jesteś I posłuchaj teraz, ja, syn, życie jak sen To, że jestem, daje mi pewien ten W życiu power Szukam tego, po co powstałem Przez życie całe, my mamy ten gen Budźcie wszyscy ze mną, wszyscy jak jeden bo Szedł na słońce nad miastem W górę ręce, tak razem pożegnamy dzień A ten noc powitamy z oklaskiem Bywa różnie, gdy na wasz zawierę piwa uśniesz To co jest złe, nie jeden traktuje jak próżnie I słusznie, też czasami w kurwiata podróż mnie Któż nie odczuwa do a to poczuje później To bywa różnie, wiesz Raz jest lekko, a raz ciężko fest jest. no ja mówię, że los to rejs.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 Siłę woli, mam wiarę i nadzieję Nigdy nie będę na pewno bał się, gdy wiatr w oczy wieje. Włącz player, wyjdź na ulicę, się rozejrzy Zaprogramowani ludzie, GTA, Playstation Słuchaj syn, bo nie czujesz się tu, nie tutejszy Nie mniejszy świat, nie najpiękniejszy mnie Co istotne, idź swoją wyznaczoną drogą Nie patrz na nikogo Mierz wysoko tak, jak sięgnie oko Tam, synu jeszcze na ścieżce tej czekacie szczęście, bo jeszcze nadejdzie dzień Wiesz, bywa różnie, wiesz